Przez jej oczy zielone oszalałem Gwiazdom chyba te oczy ukradły oh, cały blask Jezus, stary, aż boję się ciebie, że ty to znasz dalej Stary, to. No. Ty wiesz, taki na zasadzie, nie, to dla Beki tak znam Ile dałbym by zapomnieć? Dzieńcie, wszystkie chwile te, które są na nie, bo chcę Bo chcę. Eeeh w miłości nieko. To już nagrywamy? A! O! Oh, Okej! Okay. Yeah. Oh. Siema, ja nazywam się Maciek, to jest mój kumpel Jestem Osła. Tak, i razem z kumpel ma, z kumplem e, czarkiem, czarkiem... Będziemy zapowiadać dzisiejszą płytę, która nazywa się... Quebonafide! Quebonafide, elo elo! Pusty! Elektryka! tej 2016! O Boże, jak elektryka to dzwońcie po Wałęsę. Powiedz mi, powiedz mi, powiedz ile już filmy, filmy, ile już dni. Zacznij w końcu żyć, czyli po śląsku Zacznij w końcu dupa Naprawdę, żyć to dupa jest po śląsku Żyć to dupa, ale nie przez to Z i Że życie ma RZ. Sens. Dokładnie tak, życie idzie jak na speedzie Elo, to jest jedna z najlepszych piosenek hip hopowych W ogóle pozdrawiamy, Liberdoniu Najlepszy skład na miejscówce, elo Pozdrawiamy, zapowiadamy następny numer W którym wystąpi gwiazda zagraniczna Która oczywiście oh yeah. zgodziła się na Seligion? użycie Swojego akapela właśnie w tym numerze i jest to Chris... Jaka Chris? Chris? Blady Chris. Prawie. Nie, Chris... E... Jest... Crystals i e... Alexis z dynastii. Chris, który ma kolor w nazwisku. No, Blady Chris. Blady to nie kolor, White Chris. odcień. Dark Chris. Chris Black... Brown, drodzy, drodzy... A, Chris Brown! A, drodzy słuchacze. Czyli podkład pod Rianę, tak zwane. A... <laughs> Maskara o, na twarzy, raczej, masakra. Raczej okład, ale niech będzie. E... Wszystkiego najlepszego. Sto lat.